Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Optymizm konsumentów napędza rynek realnościowy. Konsumenci czują się pewniej w kwestii gospodarki, co przekłada się na zdrowszy rynek nieruchomości. Do takiego wniosku doszedł gigant hipoteczny Fannie May na podstawie przeprowadzonego w lutym badania krojowego rynku nieruchomości. 47% badanych Amerykanów deklaruje, że wierzy, iż gospodarka zmierza we właściwym kierunku. To najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek odnotowano w tym badaniu. Większość ludzi uważa, że łatwo jest dostać kredyt hipoteczny na dzisiejszym rynku nieruchomości. Ponad 2 trzecie wszystkich badanych jest zdania, że teraz właśnie jest dobry czas na zakup domu. Miasta rosną dużo szybciej. Jak wynika z danych spisu powszechnego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych, duże miasta robią się coraz większe. Spis powszechny objął wszystkie miasta i miasteczka w kraju posiadające prawa miejskie i mierzył liczbę populacji zamieszkującą w granicach miasta. Co do zasady, populacja dużych miast rośnie w szybszym tempie niż w pozostałej części kraju. Miasta liczące ponad milion mieszkańców rosną jeszcze szybciej. Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przemówił w Syrii, Club of Chicago informując, że w latach 2000-2013 populacja największych miast w kraju wzrosła o prawie 6%. Spośród 25 największych miast w Stanach Zjednoczonych, Austin w stanie Teksas odnotowało największy dwucyfrowy wzrost populacji w latach 2010-2013. Liczba mieszkańców w granicach miasta Austin wzrosła w ciągu tych trzech lat aż o 12%. Dobre ściany czynią dobrych sąsiadów. Mówi się, że tam dobrzy sąsiedzi, gdzie dobre płoty. Ale jeśli mieszkasz w domu szeregowym, możesz potrzebować dobrych ścian, aby mieć dobrych sąsiadów. To właśnie z powodu ścian w dystrykcie Kolumbii złożono pozew wart pół miliona dolarów, w którym to jedna ze stron twierdzi, że dym papierosowy przenika przez ściany jednego domu do drugiego. Siedem miesięcy po przeprowadzce do nowego domu, Nessa i Brendan Kampinger, Pozwali swoich sąsiadów za to, że rzekomy dym papierosowy stale przedostaje się przez ściany z domu obok należącego do Edwina Greya i jego siostry Modzelli Boyd Johnson. Państwo Coppinger twierdzą, że dym dostaje się do ich domu przez uszkodzony komin i pęknięcia w cegłach. Pani Kopinger, która jest prawnikiem do spraw ochrony środowiska, jest zaniepokojona zagrożeniami, jakie dym papierosowy stwarza dla zdrowia jej rodziny, w tym małego dziecka i kolejnego maleństwa w drodze. W niezwykłym rozwoju sprawy sędzia sądu okręgowego nakazał całkowite zaprzestanie palenia w domu oskarżonych do czasu, aż sprawa trafi do sądu. Pan Gray i pani Johnson twierdzą, że zakazanie im palenia we własnym domu narusza ich prawa obywatelskie. Obie rodziny chcą, aby wysłuchał ich sąd. Wiosenne rynki rozgrzewają się. Jedno z największych wyzwań, z jakimi borykają się nabywcy domów, może już wkrótce przestać być problemem, a chodzi o zapasy, których stan ulega poprawie. Z najnowszych danych zgromadzonych przez Realtor.com wynika, że w lutym liczba domów na sprzedaż znacznie wzrosła w ujęciu rok do roku. Oczekuje się, że w miarę wzrostu podaży, która ma zaspokoić bieżące zapotrzebowanie, nastąpi spowolnienie wzrostu cen domów. A patrząc na ruch na stronach internetowych w lutym, główny ekonomista Realtor.com konkluduje, że rynek wiosną 2015 roku naprawdę się rozgrzeje. Najwyższe podatki od nieruchomości dla najdroższych i najtańszych domów. Chyba nikogo nie dziwi informacja, że najdroższe domy w kraju obłożone są najwyższymi stawkami podatków od nieruchomości. Jednak nowe badania firmy analizującej rynek nieruchomości Realty Track pokazuje, że to wyróżnienie przypadło również najtańszym domom w kraju. Średnia stawka podatku od nieruchomości dla domów wycenianych w przedziale od 50 do 100 tysięcy dolarów wynosi prawie 1,7%. Na drugim końcu spektrum znajdują się domy wyceniane między 2 a 5 milionów dolarów, których stawka podatku od nieruchomości wynosi mniej niż 1,8%. Trzy stany o najwyższych efektywnych podatkach od nieruchomości to Nowy Jork, a zaraz za nim Teksas i Illinois. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości Wojny licytacyjne zostają. Jedynym dziedzictwem bańki realnościowej, która wywołuje uśmiech na twarzy sprzedającego i dreszcze u nabywcy to wojna licytacyjna. Mimo powrotu do normalnych rynków w wielu obszarach, niektóre miasta, takie jak Los Angeles, Las Vegas i Washington, wciąż jeszcze toczy wiele takich wojen. A jak donosi The Washington Post, zwycięzcy nabywcy zazwyczaj kończą płacąc cenę wyższą niż wywoławcza. Powołując się na badania opublikowane w czasopiśmie Real Estate Economics, The Washington Post informuje, że w latach 80. i 90. zaledwie 3 lub 4% domów sprzedawczych było w drodze wojny licytacyjnej. Jednak w okresie poprzedzającym 20-30% do domów przeszło taką wojnę. Na dzisiejszym rynku liczby te może i nie są tak wysokie, jednak nadal są znacznie wyższe od tych z okresu poprzedzającego bańkę realnościową. Zdaniem niektórych ekonomistów sprzedający celowo wystawiają swoje domy poniżej wartości rynkowej, aby zachęcić do szału zakupowego. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych prowadzi do wzrostu cen. Niskie stopy procentowe kredytów hipotecznych umożliwiają kupującym zakup większego domu za ich hipoteczne pieniądze, niż byłoby to możliwe zaledwie kilka lat temu. Firma John Burns Real Estate Consulting dokonała pewnych obliczeń i doszła do wniosku, że typowa rodzina może sobie pozwolić na zapłacenie 1800 dolarów miesięcznie za kredyt hipoteczny. W roku 2000, kiedy to stopy procentowe wahały się na poziomie 8%, dałoby im to pożyczkę w wysokości 245 tysięcy dolarów. Przy dzisiejszych stopach oscylujących w granicach 4%, ta sama rodzina mogłaby uzyskać pożyczkę w wysokości 377 tysięcy. Jednak niskie stopy procentowe mają również swój minus – tendencję do windowania cen. Niedawno przeprowadzony przez krajowych ekonomistów agencji Reuters sondaż prognozuje wzrost stóp procentowych do średnio 4% w tym roku i 4,6% w przyszłym roku, co może pomóc spowolnić wzrost cen domów. Warunki sprzyjają wejściu pokolenia milenium na rynek nieruchomości. Podwójny cios, jakim było zadłużenie kredytem studenckim oraz recesja powstrzymał wielu młodych nabywców urodzonych w latach 80. i 90. od wejścia na rynek realnościowy. Ale jak donosi The New York Times, obecne siły rynkowe stają się coraz bardziej korzystne dla pokolenia milenium, co może umożliwić im zakup własnych domów. Po pierwsze, jest coraz więcej miejsc pracy. Ponadto od czasu recesji ponad trzykrotnie wzrosła liczba nowych gospodarstw domowych. Niższe wkłady własne i bardziej dostępne kredyty również sprzyjają młodszym nabywcom. Z badania przeprowadzonego przez Bank of America i USA Today wynika, że jedna trzecia młodych Amerykanów oszczędza na zakup domu. Kupujący koczują w oczekiwaniu na nowe domy. Oczekiwanie na czarny piątek, aby upolować świąteczne okazje to jedno – a co powiecie na koczowanie, aby kupić nowy dom? No cóż, tak właśnie się dzieje. Jak wszyscy wiemy, nie buduje się obecnie wystarczającej liczby nowych domów, aby zaspokoić aktualne zapotrzebowanie, a brak domów sprawia, że potencjalni nabywcy są w stanie zrobić dosłownie wszystko, aby kupić dom i pokonać konkurencję. New Arizona Republic donosi, że w słonecznych miastach, takich jak Phoenix i Las Vegas, kupujący, mający nadzieję, koczują przed nowo budowanymi domami na wiele dni wcześniej, by być pierwszymi w kolejce, gdy tylko posesje trafią na rynek. W styczniu ponad 250 osób ustawiło się w kolejce przed budową w Baki na przedmieściach Phoenix. Blentford Homes, jedna z firm budowlanych, dostarczała posiłki i namioty osobom, które spały w swoich samochodach. Pomimo widowiska osób koczujących, aby kupić nową nieruchomość, analitycy są zdania, że jest to stała oznaka poprawy. I to w wielkim stylu sytuacji na tamtejszych rynkach nieruchomości. Ożywienie sektora przebudów. Przebudowy domów stają się prawie tak samo gorące jak nadchodzący rynek wiosenny. Właściciele domów inwestują więcej pieniędzy w swoje rezydencje. W rzeczywistości zdaniem Wspólnego Centrum Studiów Realnościowych Uniwersytetu Harvarda w latach 2011-2013 wzrosła kwota pieniędzy wydanych na nieobowiązkowe przebudowy i ulepszenia prawie o 6 trylionów dolarów. Dlaczego? Na podstawie przeprowadzonego przez Uniwersytet Harvarda raportu dotyczącego pojawiających się trendów na rynku przebudów, można powiedzieć, że w wyniku kryzysu wielu właścicieli domów reinwestowało w swoje nieruchomości, zamiast przenosić się do nowych domów. Przyczyniły się do tego zachęty podatkowe mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej oraz duży wzrost popytu na wynajem, co stymulowało wynajmujących do ulepszenia swoich nieruchomości, aby przyciągnąć nowych Najemców. Patrząc w przyszłość, badanie przewiduje, że sytuacja w branży związanej z przebudowami będzie się nadal poprawiać, ponieważ starsi właściciele domów modyfikują swoje domy, aby mogli się w nich zestarzeć. Z kolei nowi, młodsi nabywcy wchodzący na rynek po raz pierwszy ulepszają kupowane przez siebie domy zarówno zaraz po przeprowadzce, jak i w kolejnych latach.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 Rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Haha! Kupiłem! Kupiłem! Mój własny dom! Dom! Domeczek! Domusiek! A mówili, że to niemożliwe! Ha Jeśli i Ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas. Od 25 lat zawodowo zamieniamy American Dream w realia.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 Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość. O uwagę prosimy osoby poszukujące domu w okolicach Streamwood. Mamy do sprzedaży duży czterosypialniowy dom jednorodzinny. W domu tym są dwie łazienki.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Glenview, trzysypialniowy dom, półtorej łazienki, garaż na dwa samochody. Niski podatek od nieruchomości. Dom jest w dobrym stanie i gotowy jest do natychmiastowej przeprowadzki. Cena wywoławcza to jedyne 225 tysięcy. Wystarczy 6801 wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1100 dolarów. Glenview, trzysypialniowy dom.